Pierwszy raz wpadłam pod samochód moje 6 lat. Było to wyjątkowe doznanie termoholograficzne czasoprzestrzenne. Rozpędzony do niebotycznej prędkości 30 km na godzinę żółty Cadillac uderzył w moje lewe ramię, powodując falę elektromagnetyczne i scentralizowaną próżnię, której promień wynosił 30 metrów. Uderzenie spowodowało drganie, będące prawdopodobnie główną przyczyną rozpadu cząsteczek. Reasumując... Moje ramię odłączyło się od reszty ciała i lewitowało nade mną około 15 minut, nim ponownie powróciło na miejsce. Wprawdzie ścięgno naczynia krwionośne zostały zerwane, jednakże siłą umysłu wprawiłam ramię w ruch, wymierzając wciąż jeszcze sparaliżowaną kończyną uderzenie w reflektor kadilaka. I wtem stał się cud. Przede mną pojawiło się holograficzne miasto, będące odbiciem Warszawy w latach 1884-1885. Skoczyłam na tak samochodu i wraz z kierowcą odprawiam egzortyzm. Obraz ustąpił. Od tego dnia rzucam się pod koło, a samochodów z częstotliwością F równa się 7 ósmych.